Wiedząc, że ojciec przekazał mu całą władzę i że od Boga przyszedł i do Boga powraca, wstał od stołu, zdjął szatę, wziął lniane plutno i przepasał się nim. Potem nalał wody do miednicy, zaczął obmywać uczniom nogi i wycierać je plutnem, którym był przepasany. Podszedł do Szymona Piotra, a on powiedział – Panie – ty chcesz mi umyć nogi? Jezus mu odpowiedział Teraz nie rozumiesz tego, co robię, ale później zrozumiesz A Piotr Nigdy na to nie pozwolę, abyś mi mył nogi Jezus odpowiedział Jeśli nie umyję, nie będziesz miał ze mną wspólnoty Panie, mówi Szymon Piotr Jeśli tak, to nie tylko nogi ale jeszcze i ręce i głowę. Jezus odpowiedział. Kto się już wykąpał, musi umyć tylko nogi, bo poza tym jest czysty, a wy jesteście czyści, chociaż nie wszyscy. Wiedział bowiem, kto go zdradzi. Dlatego powiedział, nie wszyscy jesteście czyści. Gdy już umył im nogi, ubrał się,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 Wystąpi przeciwko mnie Uprzedzam was o tym, co się stanie Abyście, gdy to nastąpi, uwierzyli, że ja jestem Zapewniam was Kto przyjmuje tego, kogo ja posyłam Mnie przyjmuje A kto mnie przyjmuje Przyjmuje tego, który mnie posłał Po tych słowach Jezus do głębi wzburzony oświadczył nie mam wątpliwości, jeden z was mnie wyda. Uczniowie spojrzeli na siebie zakłopotani, nie wiedząc, kogo ma na myśli. Jeden z uczniów, ulubiony przez Jezusa, spoczywał tuż przy nim. Szymon Piotr dał mu znak. Zapytaj, o kim mówi? Wtedy on nachylił się do Jezusa i zapytał, kto to jest, panie? Jezus odpowiedział – ten, któremu podam kawałek umoczonego chleba. Wziął kawałek chleba, umoczył, podał Judaszowi z Kariotu, synowi Szymona i zaraz szatan zawładnął Judaszem. Wtedy Jezus powiedział, nie zwlekaj z tym, co masz zrobić. Ale nikt przy stole nie zrozumiał, dlaczego mu to powiedział. Ponieważ Judasz nosił sakiewkę z pieniędzmi, niektórzy myśleli, że Jezus kazał mu iść na rynek po niezbędne zakupy świąteczne lub rozdać ją jałmużnę ubogim. Judasz wziął więc ten kawałek chleba i natychmiast wyszedł. Zapadała noc Po Jego wyjściu Jezus powiedział Teraz ujawnia się chwała Syna Człowieczego, a w Nim chwała Boga Jeśli się w Nim ujawniła chwała Boga, to i Bóg udzieli Mu blasku chwały I to już wkrótce Dzieci, nie pozostanę już z Wami długo i Wy będziecie mnie szukać Powtarzam Wam to, co powiedziałem Żydom, dokąd ja odchodzę Wy przyjść nie możecie. Daję Wam nowe przykazanie. Kochajcie jeden drugiego. Kochajcie się wzajemnie tak jak ja Was ukochałem. Jeżeli będziecie się darzyć wzajemną miłością, wszyscy poznają, że jesteście moimi uczniami. Zapytał Szymon Piotr – Panie, dokąd odchodzisz? Jezus odpowiedział – Tam, dokąd ja odchodzę, Ty teraz pójść nie możesz, ale pójdziesz później. Piotr zapytał – Panie, dlaczego nie mogę teraz pójść z Tobą? Gotów jestem oddać życie za Ciebie. – Jesteś gotów oddać życie za mnie? – powiedział Jezus – Chcesz się dowiedzieć prawdy? Zanim kogut zapieje, ty trzy razy oświadczysz, że mnie nie znasz.